Elarkus, Cudowna Broń Periodyka 1986 Czyta Jerry Zające i ich kapusta Na skraju lasu w maleńkiej chatce mieszkała pani Zajęczyca z trzema synkami. Większym, mniejszym i najmniejszym. Większy i mniejszy byli już właściwie całkiem duzi. Najmniejszy nie dorastał im nawet do pięt i nie potrafił jeszcze wymówić ry. Starsi braciszkowie opowiadali na przykład... – Lis niósł przez las kurę. Najmniejszy powtarzał za nimi: List niósł przez las kurę. Albo też bracia mówili: Najładniejszy jest nasz ból jesienią. Najmniejszym przytakiwał: O tak, najładniejszy jest nasz ból jesienią. Doprawdy, śmieszny był to zajączek. Rankiem zaraz po wstaniu z łóżek wszyscy trzej pucowali łapkami do czysta uszy i pyszczki. Raz, dwa, trzy i poranna toaleta gotowa. Potem chyc chyc i całe zajączki prędko na śniadanie. Dwaj starsi na przodzie, a najmniejszy tu za nimi depcząc im po piętach. Na śniadanie zjadali kapustę, która rosła w ogródku. Nie była to zwyczajna kapusta, lecz zaczarowana. Posadził ją jeszcze za swego życia ich tata, pan zając. Kapusta miała smak czekolady, a co najważniejsze wcale jej nie ubywało, chociaż zającki chrupały ją codziennie z ogromnym apetytem. Czar kapusty był tak duży, że nawet od samego patrzenia na nią puste brzuszki ogarniało błogie uczucie sytości. Co się zdarzyło pewnej nocy? Pewnego razu w nocy, gdy zajączki smacznie spały, zakradła się do ich ogródka tajemnicza postać. Silna i zbójną czupryną. Tu za nią przemknęła się inna postać, chudrelawa, lecz z wyraźnie hydrominą. miną. Siłacz natknął się w ciemnościach na główkę kapusty i spytał gromkim głosem chudrelawego: Giermku, co to jest? Okrągłej na jednej nodze. Chudrelawy odpowiedział przenikliwym szeptem. Wasza wysokość. Jeśli okrągłe i na jednej nodze, to rzec można, iż jest to piłka nożna. – A do czego służy ta jedno nogabania? Do kopania. – I Chudralawy kopnął krzepko kapustę, po czym zaraz się usprawiedliwił. – Pomyłka, wasza wysokość, zadałem sobie zbytnią fatygę, to nie ma nogi, tylko łodygę. Siłacz ponownie zagrzmiał grąkim głosem. – Giermku, co to może być? Okrągłe na łodydze, nie jabłko i niemalina. malina. Wasza wysokość to jest cytryna. – I co z nią poczniemy? Ze skórki obierzemy i zjemy. I chudralawę nie zadając sobie zbytniego trudu z obieraniem, wbił natychmiast swoje ostre zęby w domniemaną cytrynę. – Kheh, kheh, rozkaszlał się okropnie. – To znów pomyłka. – Czy wasza wysokość pozwoli wypluć mi to paskudstwo? – Nie jest to piłka do garania ani cytryna do obierania, lecz najzwyczajniejsza w świecie kapusta, popularna potrawa plepsu. Jeśli tak się rzeczy mają, to nam jej jeść się nie godzi, ale możemy ją wziąć ze sobą – stwierdził wyniośle siłacz. Jak głód ich przyciśnie, wtedy sami do nas po prośbie przyjdą. Oni do nas po prośbie, a my ich raz i na patelnię, zachichotał z zachwytem puderlawy. Ale gdy siłacz kazał mu ściąć kapustę, to zaraz z przyzwyczajenia zaczął się od tej roboty wymigiwać. Wasza wysokość wybacz, ale nie wziąłem ze sobą kozika, a poza tym reumatyzm mi ostatnio bardzo dokucza. Aj, skurcz mnie właśnie chwycił. Fuj, co zakrętacz, pogardliwie prychnął siłacz, po czym sam ściął kapustę i potoczył ją przed siebie. Sierżant Igiełka prowadzi śledztwo. Rankiem zajączki wybiegły do ogródka na śniadanie i zobaczywszy, co się stało, zaraz uderzyły w płacz. buu buu buu! w brzuszkach pustka, gdzie nasza kapustka? Zwabiona ich płaczem pani zajączyca wyjrzała do ogródka. O mój świecie drogi załamała łapki, z naszej rzeczarowanej kapusty tylko korzeń pozostał. — Lecz po co na próżno wypłakiwać oczy? Lepiej niech z was po municję skoczy. Wszystkie trzy zajączki naraz ruszyły w podskoka w stronę polany, gdzie pod białą brzozą było biuro sierżanta Igiełki. — Stuk, puk, stuk, puk! — zastukały zajączki grzecznie do drzwi wejściowych. — Puf, uf, puf, uf! — zafukał sierżant Igiełka, niezadowolony z tego, iż zbyt wczesnym rankiem go niepokojono. Wyjrzał jednak na ganek i spytał. — Co się tutaj dzieje? — Kapustę ukradli złodzieje. Gdzie przestępców znajdziemy? Właśnie tego nie wiemy. Sierżant giełka udał się osobiście na miejsce przestępstwa. Badał je długo i wnikliwie, po czym powiedział z powagą. W samej rzeczy kapusta została skradziona. Kto był świadkiem przestępstwa? Zające potrząsnęły przecząco uszami, lecz wtem z wierzchołka wysokiej wierzby przedroznej rozległ się głos. Kra, kra, oczywiście, że ja. Imię i nazwisko? Dwojga imion. Jan Krak ptak. Dwojga imion Jan Krak Ptak na ziemię i zeznał. Sądząc po głosie, był to rozbójnik Czarna Maska. Jego stałym miejscem zamieszkania jest skalne rozwalisko. Słysząc to, pani zajęczyca nie zemdlała. Biada nam! szepnęła ze zgrozą. Ten straszny rozbójnik rozerwał niedawno na strzępy mego ukochanego męża. Nieszczęście to wydarzyło się, gdy wychodząc pewnego razu z domu, pan zając zapomniał założyć swą słynną, niekruszącą się zbroję oraz przypasać nie mniej słynny niż czerbiący się miecz. Pan zając był zresztą odważny jak lew. Wierzył, że i bez zbroi, i bez miecza da sobie z każdym radę. Na wspomnienie tego tragicznego wypadku wszyscy obecni skamienili ze strachu. Nikt z nich nie był uzbrojony, a przecież straszny rozbójnik mógł być tak blisko. Sierżant Igiełka wydał natychmiast rozkaz. Kryć się z domów ni za próg, w pobliżu czai się wróg. Przestraszone zające czmychnęły czym prędzej do domu. Jan Krak tak pofrunął na wierzchołek najwyższego drzewa w lesie i nawet sam sierżant Igiełka wziął nogi za pas. Znalazłszy się w bezpiecznych ścianach swego biura, pod białą brzozą odetchnął z ulgą. Zaraz potem jednak jęknął z rozpaczy. Dawno się przebrała miara, lecz czy zbójcę spotka kara? Na wszelki wypadek kazał przygotować żelazną klatkę z grubymi kratami i zamówić do niej ogromną kłódkę z łańcuchem. Bracia udają się w drogę. Biedna pani zajęczyca cała drżąca z przerażenia, przekradła się na polanę w poszukiwaniu pożywienia. Siedząc bezczynnie w domu, trzy zajączki nudziły się okropnie. Podskakiwały więc dla rozgrywki na kanabis muchu i wyśpiewywały w kółko tę samą piosenkę. Nie podoba się nikomu ciągle siedzieć grzecznie w domu, nie hasać, nie brykać i niczego nie dotykać. Zajęczyca wróciła do domu, przynosząc ze sobą tylko trzy zeschnięte listki olchowe. Nic więcej nie mogła znaleźć. Chrup, chrup, chrup. Trzy zajączki w mig schrupały trzy olchowe listki. Dopiero wtedy przypomniały sobie. Dla mamy nic nie zostało zajęczycach choć sama głodna, uspokajała synków. Wcale mi olchowe listki nie smakują. Mamo, czy kapustki by zjadła? Dopytywały się zajączki. Tym słowom zajęczyca nie mogła się oprzeć i przyznała. Tylko o niej ciągle umyślał. Na to najmniejszy wstał z kanapy i ruszył do drzwi. Plędko przyniosę mamusi kapustkę z powrotem, powiedział. Z powrotem, a nie z powlotem, zawołał większy i ściągnął braciszka za ogonek z progu. Coś ciebie zarycesz, rycerz, jeśli nawet R wymówić nie potrafisz. Ja pójdę po kapustę. I większy zaczął przygotowywać się do drogi. Daremnie pani Zajęczyca próbowała go powstrzymać, mówiąc skalne rozwalisko to straszne miejsce. A większy na to w rozwalisko śmiało wkroczę, strach ma zawsze wielkie oczy. I dalej rwie się w drogę. Cóż było robić? Musiała się Zajęczyca z losem pogodzić. Wyjęła więc z szafę słynną zbroją mężowską i podała ją synowi. Załóż przynajmniej zbroją. W zbroi zbójców się nie boję, przechwalał się większy wojowniczo. Założył zbroję i ruszył dumnie w świat. Minął dzień, minął drugi. Po zajączku ślad zaginął. Kap, kap, kapią łzy z oczu zajęczycy. Człap, człap, poczłapał najmniejszy znów do drzwi. Odbionam kapustkę rozbójnikowi, powiedział stanowczo. Rozbójnikowi rozgniewał się mniejszy. Nie mogę takiemu maluchowi, który nie potrafi wymówić R, pozwolić wyruszyć w świat. Ja sam przyniosę kapustę z powrotem i mniejszy za przykładem większego szykuje się do drogi. — Czemu jesteś taki uparty? — zapłakała mama tym razem jeszcze głośniej. — Jestem zając nie na żarty! — nastroszył się mniejszy. I tym razem musiała zajęczyca pogodzić się z losem. Dała młodszemu synkowi na drogę słynny ojcowski miecz. — Raźniej będzie ci z orężem! — rzekła. — Mieczem tym wszystkich zwyciężę, puszył się mniejszy. Potem przypiął miecz do pasa i w brzęku oręża opuścił progi rodzimego domu. Minął dzień, minął drugi, po zajączku ślad zaginął. — Kap, kap! — kapią maminę łzy na podłogę. Człap, człap, najmniejszy ruszył do drzwi. Teraz przyszła na mnie kolej, stwierdził stanowczo. Tobie odejść nie pozwolę, przestraszyła się pani zajęczyca. A najmniejszy na to, gdy braciom się nie powiedzie, kto zaradzi naszej biedzie. Zajęczyca próbowała siłą odciągnąć synka od drzwi, ale ten, uczepiwszy się mocno klamki i wyrywał się, wymachując łapkami. W końcu i jemu pozwoliła mama wyruszyć już drogę. Stanowszy jednak przed pustą szafą, westchnęła smutno. Lecz tobie, synku, na drogę nic dobrą dać nie mogę, zajączyca postanowiła. Dam ci na drogę dużego buziaka i mama pocałowała najmniejszego tak mocno, że aż echo w lesie odpowiedziało. Jaki ogromny buziak, ucieszył się najmniejszy i zaraz zawołał radośnie. Ry, umiem już wymówić ry. Sprawił to z pewnością buziak mamusi i zajączek ruszył w drogę wesoło podśpiewując. Nie mam zbroi, miecza tarczy, buziak mamy mi wystarczy. Z oczu mamy znów popłynęły szerokim strumieniem łzy na podłogę, a potem przez drzwi do ogródka. Rozbójnik Czarna Maska Rozbójnik Czarna Maska w dzień odpoczywał w skalnym rozwalisku, a w nocy trudnił się rozbojem. Właśnie spał słodko w skradzionej kołysce, a kołysał go do snu, śpiewając przy tym kołysankę. Luli, luli, uśni, niech ci się przyśni. Luli, lali, statko krokodyli, wampiry i zmory i przeróżne stwory. Chrapał hr, hr, rozbójnik okropnie. Bum bum uderzyły jego pięty w takt biegunów o podłogę. Skradziona kołyska była dla niego stanowczo za mała. Gdy słońce skłoniło się nad horyzontem, huderlawy krzyknął: "Ha-ha! noc zapadła już, czas wstawać wasza wysokość." Hr, hr, nie przestawał chrapać rozbójnik. Bum bum bębniły dalej pięty rozbójnika o podłogę. Kołyska nie była jedyną skradzioną rzeczą w skalnym rozwalisku. Rozbójnik naznosił tutaj mnóstwo najprzeróżniejszych rupieci. Hudrlawy wyciągnął spośród nich duży gwóźdź i ciach. Dźgnął nim z całych sił śpiocha w łydkę. – Hau, hau, czas do pracy już – zawołał. – chr Bum, bum – zabrzmiało w odpowiedzi. – Lecz jeśli taki siła czpik, to mu napełni jadłem spiżarnię. Hudrlawy wyciągnął ze stertu rupieci pokaźny młotek i buch – uderzył śpiocha w nos. Na to rozbójnik otworzył oczy i rzekł – zdaje się, że komar siadł mi na nosie. Rozkazał potem chudrolawemu, aby wyostrzył mu na ślifierce zęby i pazury. Sam przy tym podśpiewywał. Więcej światła ja cytaty. zaraz wezwałem się do pracy. Huderlawy że wdrapał się na szczyt skały i szybko rozsupłał węzeł sznurka, na którym uwiązany był księżyc. Zaraz też księżyc wzniósł się wysoko i rozjaśnił nieco nieprzebrane ciemności nocy. Większy i mniejszy w skalnym rozwalisku. Poderlawy siadł na szczycie skały, a rozbójnik przyczaił się przy przejściu na drodze. Właśnie nadchodził większy głośno śpiewając Żaden spój swoim orężem w mej zbroi mnie nie zwycięży Chronię na brzuszek uszy, mojej zbroi nic nie skruszy Fuj, prychnął pogardliwie rozbójnik Takie zbroje znam jak swoje dziesięć palców Na wszelki wypadek jednak zawołał do swego sługi sprawdźno mi tylko czym ta zbroja pachnie Uderlawy pociągnął kilka razy nosem Zwyczajnym zapachem starego żelastwa odpowiedział W takim razie przygaś nieco światło Giermek zakręł swoją pyszystą kitą połowę księżyca i zaraz wokoło zrobiło się ciemno. Większy wkroczywszy w półmrok rozwajska wziął z nieruchomiałego rozbójnika za drogowskaz i przyszedł obok niego obojętnie. A wtedy rozbójnik chwycił go nagle z tyłu za uszy, zdarł z niego zbroję i wrzasnął. Do spiżarni z nim! I zaraz sam powróg większego za uszy do spiżarni znajdującej się za skałą i ogrodzonej wysokim parkanem. Potem rzucił okiem na zegarek i stwierdził rzeczowo. Trzy minuty trwała praca, Taka praca się opłaca. Następnej nocy także przeczają się rozbójnik przy drodze, a Huderlawy przycupnął na szczycie skały. Drżyjcie z i gagatki, niech was oblatuje strach. Poszatkuję na sałatkę, was mój miecz rachcia chciach Pfiu! wzruszył ramionami rozbójnik czarna maska. Taki miecz to dla mnie fraszka, taki zając to igraszka. Na wszelki wypadek spytał jednak Huderlawego. Jaki zapach ma ten miecz? Zwyczajny, stalowy, niedostępienia. No to zgaś światło. Puderlawy zakrył ogonem cały księżyc i wokół zrobiło się ciemne jak w worku. Wtedy rozbójnik podstawił mniejszemu nogę. Zajączek potknął się i rozciągnął się na drodze jak długi. Czarna maska siadła na grzbiecie i wyciągnął miec z pochwy, po czym wrzasnął. Do spiżarni z nim! Sam zaraz go znam zaniósł, a spojrzywszy na zegarek, zachichotał. Dwie minuty trwała praca, taka praca się opłaca. Rozbójnik wziął się pod boki, potoczył wokół groźnie oczyma i ochrypłym głosem zaintonował swą zbójecką pieśń to następny, jeśli łaska, jestem zbójca czarna maska. Cały las przede mną drży. Raz, dwa, trzy, tym następnym będziesz ty. Chudralawy zaś odpowiedział mu przyśpiewkom. Drży przed nami każde zwierzę, fruwa wokół sierści pierze. Gdzie się pojawimy, my raz, dwa, trzy, tym następnym będziesz ty. A potem, bawiąc się w koci łapki, powtórzyli w zgodnym duecie. Raz, dwa, trzy, tym następnym będziesz ty. Najmniejszy w skalnym rozwalisku. Trzeciej nocy nadszedł najmłodszy, wyśpiewując wojowniczo W puch zetrę każdego, kto się o moją osobę pokusi Kapustę przyniosę z powrotem, obroni mnie Buziak Mamusi Rozbójnik Czarna Maska zdziwił się niezmiernie Buziak Mamusi, nie znam takiej broni Krzyknął więc duch uderlawego Zobacz no tylko, co to za nowy rodzaj broni Nie widzę żadnej broni, odszoknął uderlawy. Na to rozbójnik rozłościł się ogromnie jak śmiał się ten zając odważyć iść na mnie z pustymi rękoma, No ja mu dopiero pokażę, minuta i praca skończona. Kudralawy nie sprzeciwił się swemu panu. Zgadzał się na wszystko, bo nie uśmiechało mu się dostać w skórę. Wasza wysokość ma jak zwykle rację, rzekł obłudnie. Ten brzcząc ma ze sobą tylko jakiegoś buziaka, a to jest broń belejaka. A może to jakaś nowa, cudowna broń, przestraszył się nagle rozbójnik. Chyba tak, zgodził się Kudralawy. – A może jest ona silniejsza od zębów i pazurów? – zastanawiał się dalej czarna maska. – Jeszcze jak! – potwierdził chuderlawy. – Nie guzdraj się zatem, zasłoń w te pędy księżyc. W tym czasie jednak księżyc podniósł się zbyt wysoko, aby go można było zasłonić ogonem. Gdy chuderlawy zszedł ze skały i zawiadomił o tym swego pana, ten zaczął drżeć ze strachu jak listę kosiki. – Co tu począć? Wokół jasne jak w dzień jeszcze na dodatek jakaś tajemnicza broń w pobliżu. – Uf jak strasznie! – nie dodało mu odwagi ani krusząca się zbroja, którą prędko założył, ani też niszczerbiący się miecz, który prędko przypasał do boku. A najmniejszy wkracał już na ten rozwaliska. Raz dwa, raz dwa i zaraz się spytał. Gdzie nasza kapusta? Gdzie znajdę oszusta? Rozbójnik Czarna Maska nie mógł ze strachu wydobyć z siebie ani słowa. Za to huderlawy wskazał drżącą ręką w stronę skały. t tam wyjąkał z trudem. I rzeczywiście u podnóża skały stała zaczarowana kapusta w pełni swej krasy. Jak tylko najmniejszy ją zobaczył zaraz poczuł w brzuszku błogie uczucie sytości, przybyło mu sił i odwagi. A gdzie się podzieli moi bracia? spytał groźnie. Chuderlawy osłużnie wskazał szpizarnią. Tędy proszę, powiedział przymilnie. Najmniejszy bez przekroczył próg ogrodzenia, lecz w tym momencie chuderlawy zatrzasnął za nim wrota i zamknął je na zasłonę. rozbójnik zdążył już przejść do siebie, podskoczył żywo chuderlawę na pomoc i zatoczył pod wrota ogromny kamień wielce się przy tym radując. – Ocknąłem się w samą porę, teraz broń mu też odbiorę. Trening za parkanem. – bu, buu! buu – popłakiwali większy i mniejszy za parkanem z Aż tu nagle pojawia się najmniejszy i mówi –– Chłopcy, dlaczego płaczecie? Czego się boicie? A większy i mniejszy na to – jakże mamy się nie bać, jeżeli zbójca chce nas upiec na patelni zjeść? Nie pozostawi z nas ni kosteczki, dlatego drżymy jak dwa listeczki. – To czemu nie dacie mu w skórę? Nie mamy żadnej broni, a poza tym otacza nas wysoki parkan. Jak to nie mamy broni? Bo jak mamy, wystarczy nam za broni. Najmniejszy rusza energicznie do bramy. Hej, halo, otwierajcie, zawołał. Najpierw broń waszą oddajcie, odkrzyknął rozbójnik. Najmniejszy rozłościł się mnie na żarty. Przeskoczymy zatem przez parkan, po czym zwrócił się do braci. Chłopcy, zaczynamy ćwiczyć skok wzwyż ale większy i mniejszy byli bardzo głodni i nie zdołaliby podnieść nawet słomki. Najmniejszy odkrył jednak w parkanie otwór posęczku, przez który można było popatrzeć na zaczarowaną kapustę. Jak tylko głodne zajączki ją ujrzały, zaraz poczuły się syte i silne. Zaczęły więc trenować skok wzwyż. Hop-bum, hop-bum, hop-bum, rozbrzmiewało za parkanem. Rozbójnik bardzo się zaniepokoił. Gierunkła cóż to znowu? spytał. Czyżby to była ta ich cudowna broń? Przynieś im nie szybko jakąś broń z hop, Huderlawy wyciągnął ze stosu rupieci jakiś stary, zardzewiały pistolet, ale w tym czasie zające zwiększyły tempo skoków. Uch, buch, uch, buch, uch, buch, dochodziło z zaparkanu. Giermku, przynieś mi prędko jakąś broń z uch, buch. Huderlawy wyciągnął ze stosu z rupieciami podręczną armatkę. Był już potem najwyższy czas, gdy zające zaparkanem parkanem zdwoiły swe wysiłki. Łubu-du-bam, łubu du, -du, -du Giermku zawołał rozbójnik. I dla mnie broń z łubu Kudrlawy podtoczył pękatą armatę ciężkiego kalibru i wycelował jej lufę w bramę, nad którą ukazywały się wdryn podskoków zające uszy ognia Zakomendował rozbójnik czarna maska -bo, bo boję się huku zaczął się jąkać chytry chuderlawy bo prawdę mówiąc nigdy nie wiadomo celujesz w jedno a trafisz w drugie rozbójnik sam podszedł do armaty a za parkanem zaległa cisza. Cóż to miało znaczyć? Po prostu zającki w porę umknęły z niebezpiecznego miejsca i wziąwszy rozpędnie opodal, hop, hop, hop, przeskoczyło ogrodzenie w innym miejscu, przy czym zakradły się z tyłu do zbójców i buch! Wszystkie trzy naraz stuknęły ich po głowach. Nawet wystrzał z armaty nie mógłby bardziej oszłomić zbójców, aniżeli uczyniły to celne uderzenia. Hudarlawy jednak błyskawicznie oprzytomiał, co sił w nogach połknął w stronę szerokiej równiny. Po chwili zniknął za horyzontem. Chodzą słuchy, że gdzieś ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem lisa Vitalisa. Czarna maska zaś wywrócił się tuż przed lufą armaty. Najmniejszy nigdy jeszcze nie widział armaty, dlatego też obchodził ją dookoła i obwąchiwał z ciekawością. Rozbójnik trząsł się ze strachu i prosił – Tylko nie pociągaj za spust! A dlaczego nie zdziwił się najmniejszy? – Dlatego, że armata jest naładowana. – I co z tego? Gwieżdżał na to. Rozbójnik zmienił się nagle w potulnego baranka, a najmniejszy zwrócił się do braci. – Chłopcy, biegnijcie prędko do domu, tutaj ja sam sobie poradzę. A ty, powiedział ostro do rozbójnika, potoczysz główkę kapusty z powrotem do naszego ogródka. D Dokąd zaniepokoił się rozbójnik? Do naszego ogródka, skąd ją ukradłeś. I znów razem z mamą. Większy i mniejszy biegli przez las. Już z daleka przebłyskiwały między drzewami białe ściany ich rodzinnego domu. Szybciej mknijmy przez las, zawołał większy. W domu mama czeka na nas, odpowiedział radośnie mniejszy. Biegnąc do domu, zajączki nie patrzyły pod nogi. Wtem plums... Znalazł się po szyjem w wodzie. Oj, skąd się tutaj wzięła woda? zdziwił się. Chyba padał deszcz, powiedział większy. Ależ nie, ta woda jest słona. To są przecież łzy naszej mamy, krzyknął mniejszy i rzucił się do drzwi domku. Jak tylko zajączki znalazły się w objęciach mamusi, potok jej łez zmniejszył się znacznie, ale całkiem nie wysychł. Mama czekała jeszcze na trzeciego synka. Nagle zające usłyszały, że ktoś tu kroczy drogą i skręca do ich ogródka. Nieznajomy o poważnej twarzy i imponującej postaci zapytał grubym głosem. – Czy poznajecie mnie? – Nie – odpowiedzieli chórem obecni. – Dziwne, przecież ja jestem najmniejszy. – Niemożliwe, taki duży i silny i całkiem już dorosły? – mama aż szklasnęła w łapki, a braciszkowie z podziwu wytrzeszczali oczy. – Cuda dziwy. Jakże szybko odwaga i cienność czynią z małych, pojaźliwych zajączków duże, odważne zające. Gdy tylko najmniejszy znalazł się w ramionach mamy, strumień jej łez wysychł zupełnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czym skończyła się cała historia? Gdy raz już wypadki ruszyły się z miejsca, dalej potoczył się z błyskawiczną fren szybkością. W ogródku na starym miejscu rosła znów zaczarowana kapusta. Zajęczyca zaczęła ją zaraz ze smakiem chrupać. Tem zauważyła za kapustą schowanego rozbójnika, który zajęty był przymocowywaniem główki do korzenia. OJ! Krzyknęła przestraszona Zajęczyca, a jej okrzyk rozległ się głośnym echem po całym lesie i dotarł na polanem do biura pod białą brzozą. Sierżant Igiełka natychmiast przystąpił do akcji. Ruszył w stronę zajęczego domku, ciągnąc za sobą klatkę. Kiedy spojrzał na słynnego rozbójnika, z trudem opanował strach i urzędowym głosem wydał polecenie: Zdejmuj maskę, broń oddawaj i za kapustą już się nie chowaj. Ponieważ siłacz najmniejszy stał tuż obok rozbójnika, ten posłusznie odpasał miecz, zdjął zbroję i oddał właścicielom. Gdy ściągnął również maskę, okazało się, że bez niej wygląda jeszcze straszniej niż można było przypuszczać. Było to po prostu straszne wilczysko. Takiemu tylko popuścić Cugli, a on już pokaże, co potrafi. Teraz jednak z miną niewiniotka tłaczył się przed sierżantem igiełką. — Naprawdę to ja jestem wilkiem, ale bardzo łagodnym. — Imię, nazwisko. — Angelo zgodny. Śrażent stwierdził sucho, masz czarną przeszłość, jesteś niecnotą. A na to wilk wywracając budni otrzyma, wszystko to potwarz, bo jest zśrotą. Ach tak? Teraz to ty jesteś środka Marysia, a kto ukradł zającą kapustę? Kto się znęcał nad małymi zajączkami i kto zabił pana zająca? Dziś przebrała się już miara, spotka cię za zbrodnie kara. Marsz natychmiast wchodź za kratki, dla gagatków mamy klatki. Wilk wyraźnie ociągnął się z wykonaniem rozkazu, zezując ukradkiem w stronę leśnej gęstwiny. Miał wyraźnie ochotę dać drapaka, lecz gdy najmniejszy przytknął go w ucho Angelo zgodny, podtuliwszy pod siebie ogon, znalazł się błyskawicznie za kratami. Sierżant giełka zawiesił na drzwiach klatki ogromną kłódkę, przykręcił w niej dwa razy klucz i schował go do najgłębszej kieszeni. Poklepał najmniejszego po ramieniu i powiedział Teraz z zuch na schwał i zwracając się do wilka. Ty za swoje będziesz miał. Po czym sierżant igiełka oddalił się z godnością z miejsca akcji, ciągnąc za sobą klatkę z przestępcą. Najmniejszy zaś zwrócił się do mamy. Skończyły się przykres sprawy, czasu już się do zabawy. I wszystkie trzy zajączki ruszyły w drogę zapraszać gości na zabawę. Jednak tym razem na przedzie był najmniejszy, a starsi bracia tu z nim z tyłu. W krótkim czasie wokół cudownej kapusty zebrała się spora gromadka zajęcy, szaraków i bielaków. Ze swoją dziatwą, sarenki, łosie i wszelkie ptactwo. Przyleciał również Jan Krak ptak z żoną i dziećmi. Muzykantem na tym przyjęciu był pan Świerszcz, który przyniósł ze sobą aż dwie pary skrzypiec. — Na co pan potrzebne są aż dwa instrumenty, panie Świerszczu? — dopytywali się zdziwieni goście. — Drugie skrzypce są na zapas, jeżeli od ognistej gry pierwsze się rozlecą. Można się domyślać, moi drodzy, jak długa i wesoła była ta zabawa. Niech dochodziły nawet do siądzącego w klatce rozbójnika. Biedy i troski leśnej braci skryły się za siedmioma lasami i górami. I ja na tym balu byłem i wesoło się bawiłem. Kapustę jadłem, wodę źródlaną piłem, co widziałem i słyszałem, właśnie Wam opowiedziałem.